Obok setek ludzi, którzy biczowali się w klasztorach, spali na kamiennych posadzkach i nosili włosiennice, były miliony, które o mszy świętej nie miały po prawdzie żadnego wyobrażenia. Wyrastało całe młode pokolenie wielkich miast, proletariackie i walczące. Obchodziło z daleka kościoły hiszpańskie ze szlacheckimi herbami swych fundatorów na frontonie, zbyt podobnymi do godę, na karetach diuków i na guzikach liberii markizów. Zachowało muśnięte czasem poprzez innych w bardzo wczesnym dzieciństwie wspomnienie jakichś sodalicji czy kongregacji, zbiórek i bractw, tanich karmelków, którymi częstował El Senior Kura, do których mieszał się zapach mdlącego kadzidła, całości czczej nieprzekonywającej co do celowości swych praktyk i wreszcie dosyć nudnej. Ponad to wszystko stawała później groźba religijnych zakazów, widmo grzechu i potępienia wiecznego. Zbyt słabe, żeby od uciechy powstrzymać. Dość silne, żeby niejedną z nich przynajmniej zrazu zamącić trwogą. Wreszcie, jeszcze potem, już znacznie później, senior kura, kościół, krzyż i religia. Wszystko to stawało, czy zdawało się stawać, na drodze, którą wytyczano przyszłość. Utożsamiało się ze wszystkimi wrogami. Znajdowano to wszystko w poprzek strajków, prac związkowych, żądań i postulatów. Religia stała się wtedy nie tylko czymś czczym, ale i szkodliwym. Formą, która nie tylko nie posiadała już treści, ale posiadała ją wrogą. Materiał palny był odtąd zebrany do syta. Wystarczyło iskry, żeby padła, żeby swym ogniem spaliła tysiące kościołów w Hiszpanii. Wystarczyło strzałów, żeby powiał wiatr, który wydarł ze świątyń i przeniósł do muzeum szczątki i strzępy arcydzieł. Milicjanci patrzą na Chrystusa z krzyża nie tylko jako na swoją własność, przecież należy już teraz do Patrimonio del Pueblo, ale także jako na swoją zdobycz, swój własny wojenny łup. Po wielu latach, a może po raz pierwszy, na to zdarte z wzniosłości ołtarzy patrzą jako na rzecz i własność, nie jako na Boga i Pana. To, czym zasłaniano się przed nimi, ich ojcami, ich klasą, czym zażegnywano tyle wysiłków, tyle podmuchów buntu, zostało rozbrojone z potęgi wierzących mas, armii sutan, pieniądza i aparatu, jest tylko muzealnym eksponatem, nagim, zwleczonym ze wszystkiego, jak u wskazaniec, którego mękę przedstawia. I niewątpliwie po raz pierwszy, tu i teraz właśnie, poczyna do nich wyrazem swej męki przemawiać. Milicjanci milczą. Wspaniałe dzieło, co? przerywa kłopotliwe milczenie mój czarone. Milicjanci nie odpowiadają mu nic, tak jakby myśleli właśnie o czymś, co się nie mieści w żadnym pojęciu artyzmu i wartości. Muzea hiszpańskie są czymś zupełnie odrębnym wśród wszystkich muzeów świata, a ich twórcy byli niewątpliwie najlepszymi organizatorami muzeów. Madryckie Prado, dziesięciokrotnie mniejsze od galerii Louvru czy londyńskich, jest skarbcem najpiękniejszych arcydzieł, doborem klejnotów najpierwszego blasku. Muzea sowieckie rządzą się doktrynerstwem i wyliczają, ile korców żyta kosztowała ta, a ta monstrancja. Jaki jest procent arystokratów wojskowych, duchownych, a jakich chłopów i robotników wśród świętych wymalowanych w kijowskim Soborze Włodzimierza. Już dawno barcelońskie muzeum wyławiało każdą kafelkę mozaiki rzymskiej, każdy architraf, każdą kolumienkę, zwirydarzy zniszczonych romańskich klasztorów i wszystko to umieszczało z powrotem w ramach, które odtwarzają otoczenie. Wmurowywało w sklepienia jak z warownych kościołów, włóki i apsydy, umieszczało w świetle czy mroku, w blasku świec woskowych czy w brzasku padającym na małe szybki gotyckie wtapiane w ołów. Jest sala w tym muzeum, gdzie na kolumnach poszczerbionych stuleciami, pozbieranych ze świątyń, po których już dawno nie ma śladu, a pięknych i smukłych, stanęły porozbierane jak one Madonny, otulone w swe kamienne fałdy gotyckich szat z twarzami dzieci i dziewczyn z uśmiechami matek nad niemowlęciem. Rząd madon kamiennych niesionych na głowicach kapiteli idzie ku nam, a dla tych milicjantów, z których każdy przeszedł kurs bezbożniczy, oto przecież dziś tylko jedna postać więcej z owej szkodliwej legendy, naiwna historia dziewicy matki, człowieka, syna, Boga, Wątek, który uczeni odnajdują w wielu religiach przeszłości, dla ludzi z ulicy prozaiczne zgoła niecudem tłumaczone wydarzenie. Ciśnie się jak na usta uśmiech, który będzie bluźnierczy i zamiera w połowie drogi. Z każdej z siedemnastu madon gotyckich i romańskich, renesansowych i najprostszych, idzie przez sale najprawdziwsze, utajone, w spuszczonych oczach, w zgięciu rąk, w fałdach szaty, leginę piękno. To piękno ma w sobie coś, co nakazuje szacunek, co swym irracjonalizmem przerywa wszystkie bezbożnicze tłumaczenia boskiego pochodzenia Chrystusa. Jest coś z tego w Madonnach najstarszych, ociosanych zaledwie z grubsza, gdzie całe piękno kryje się wokół oczu i ust, w schyleniu głowy, w zamyśleniu czoła. Oto te wszystkie Madonny ustawiono tutaj, dawno przed rewolucją, tylko jako cenne rzeźby. Tylko i wyłącznie jako dzieła sztuki. I oto wszystkie one przeczą wyraźnie temu, że są tylko dziełami sztuki. Tylko odmienną od antycznej inkarnacją kobiecego piękna. Nie można obronić się przed myślą, że były dziełem natchnienia innego niż zachwyt nad pięknem cielesnym. Innego niż ten, jaki odczuwał Fidiasz wobec Aspazji. Kanowa wobec Pauliny Bonaparte. Uczono młodych żołnierzy milicji ludowej, że nie ma natchnienia Bożego w Piśmie Świętym, w Ewangeliach i Apokalipsie, dziełach, o których uczy Kościół, że są z natchnienia Bożego, a teraz zapada w ich duszę myśl, że te pomniki niewiadomych artystów, artystów prostych i małych, których nazwiska zagubiła historia, mogły powstać przecież jedynie jako owoc najgłębszego natchnienia, łaski dającej odczuć niepojęte uduchowienia, pozwalającego oddać niematerialne. W innych salach przejdziemy w koło porąbanych rzymskich Wenus, wydobytych z zawalonych świątyń, wokoło odkopanych bogiń o zapomnianych imionach. Ujrzymy ślad piękna ludzkiego, wyrywający się z potrzaskanych brył marmuru. Ale tylko tutaj, u Madon zeszłych z ołtarzy świątyń, znajdziemy coś, co jest wizerunkiem niepiękna ludzkiego już, nie rasy i ziemi, ale boskości. Przynoszono tu srebrne, kute wrzeźby, płoty z ołtarzy, tryptyki wyrwane z płonących kościołów, odrzwia od i części ambon, tabernakula i monstrancje. Rzucano to w nieładzie, pomieszane z kapami i stółami, z srebrami stołowymi i porcelaną, z tandetą i skarbami, jakich nie ma w naszych klasztorach północy. W jednym dniu kościół został złupiony ze wszystkich dzieł, jakie poprzez sztukę niosło mu religijne natchnienie całych wieków. Muzeum chroni te resztki, bo niewątpliwie to tylko resztki, których nie pochłonęła rewolucja, których nie rozdrapały chciwe ręce, nie rozdarło i nie rzuciło w ogień zniszczenie. Dlaczego niszczono tak zajadle, z taką wściekłością, z taką pasją? Nie ma niestety żadnej odpowiedzi, która by zadowalała, jest wiele, które wręcz kłamią. Przede wszystkim teza, że kościół i klasztory były twierdzami, w których strzelano do tłumu. Otóż jeśli chodzi o Barcelonę, gdzie rewolucja 19 lipca miała przebieg najkrwawszy, oskarżenie wymienia tylko trzy klasztory, przy czym sprawdzalność tego oskarżenia mogłaby jeszcze podlegać dyskusji. Jak wytłumaczyć tutaj spalenie pozostałych 32, którym podobnego zarzutu nie wytaczano? ale i zarzut strzelania z trzech pozostałych jest dość złudny. Przede wszystkim głównymi punktami powstania wojskowego wcale nie były kościoły, ale Hotel Colon i dwa gmachy wojskowe w porcie. Hotel Colon nie został spalony, choć był centralą generała Godeta, choć stąd najgęściej i najcelniej strzelano do ludu. Gmachy w porcie nie uległy zniszczeniu. Z domów w mieście, z których strzelano do milicji, Również żaden nie został spalony, chyba w walce wręcz. Natomiast kościoły padły prawie wszystkie z wyjątkiem katedry, pastwą ognia i zniszczenia. Kierownicy powstania, oficerowie i generałowie zostali uwięzieni, oddani pod sąd. Księży i zakonnic nie sądzono. Zabijano na miejscu. Można by to wszystko rozszerzyć, można wyjść poza Barcelonę. W Barcelonie byli księża, były zakonnice, którzy zdołali już ujść, schronić się i ukryć. Barcelona jest miastem wielkim jak Warszawa, ale jest jeszcze prowincja, a na prowincji zabito wszystkich księży. W Tarragonie, katalońskim Gnieźnie, pełnym kościołów i klasztorów, urządzono szczególnie krwawą masakrę. Cała wieś hiszpańska, dokąd tylko sięgnęła rewolucja, została pozbawiona księży. Step kastylski i Naga Sierra, skaliste wzgórza, gdzie wszystko widać z daleka, nie są dobrym miejscem ukrycia. Biskupi, z których wielu było właśnie w Rzymie lub korzystając z lata znajdowało się w San Sebastian, letniej stolicy Hiszpanii, zdołali na ogół ujść. Ale niższy kler, jednego z najbardziej katolickich krajów, został zlikwidowany w tempie gwałtowniejszym niż to uczyniono w Meksyku, znacznie bez porównania gwałtowniejszym niż to robiono w Rosji. Wskutek powstania wojskowego bardziej ucierpiały ołtarze niż klasztory. Nawet rewolucjoniści nie twierdzą, że w dniu 19 lipca wszyscy proboszczowie ze wszystkich dzwonnic na wsi strzelali do ludu czy milicji. Wymordowani zostali wszyscy. Pierwszą hekatombą ofiar rewolucji francuskiej byli arystokraci i dworacy, rosyjskiej – właściciele ziemscy, hiszpańskiej – byli księża. Można mówić o rozpolitykowaniu, ale ostatecznie trudno się dziwić, że kler hiszpański Mało żywił sympatii do anarchistów czy komunistów i trudno mieć o to pretensje. Można mówić o rozpuście, która jest tu niesłychanie często stawianym zarzutem. Ale jeśli i ten zarzut przyjmiemy na wiarę, wszystko to razem wzięte jeszcze nie uzasadnia masakry. A powiedziałem, że wedle tego, co mi mówili tak wiarygodni ludzie jak Bentura Gasol, kataloński minister oświecenia, jak Miravilles, młody szef milicji Barcelony, Zwycięzca w walkach ulicznych, wypadki zbrojnego współdziałania z powstaniem były nieliczne, nie odegrały żadnej roli, a wreszcie zakonnicy jednego z obsadzonych przez wojsko klasztorów mogli zawinić tam akurat tyle, co właściciele zajętego w ten sam sposób, jako baza przyszłych operacji wojennych, hotelu Kolon. A jednak ośmieliłbym się być zdania, że rewolucja ludowa rządziła się trafnym swych interesów instynktem, gdy całą moc swego ciosu skierowała nie przeciw armii, nie przeciw bankierom, nie przeciw młodej Hiszpanii falangistów, lecz przeciw kościołom i klasztorom. Trafnym instynktem w tym znaczeniu, że uderzyła w to, co było największą siłą moralną stojącą na jej drodze. Wszystko, co było starą Hiszpanią, dawną Hiszpanią, stało kościołem w tym kraju, gdzie królowie porzucali trony, żeby się zamknąć w klasztorze gdzie budowali swe pałace i klasztory. Nigdzie tak jak na tym pograniczu niebezpieczeństwa muzułmańskiego feudalizm i duch feudalizmu nie zespolił się z katolicyzmem, nie stworzył z nim razem wielkiej budowy nowoczesnego państwa Karola i Filipa ze zlepku górskich królestw. Ale cele, jakie sobie stawiano, rozpoczynając tę budowę, zrealizowano już dawno, przed wiekami. Budowa dalej stała, Więzy karności dalej były więzami karności. Grant nadal był grandem. Oficer był nadal rycerzem. Zadanie, jakie wykonać miała cała ta machina, zostało osiągnięte. Nowego sobie nie znaleziono. Wysiłek ciążący na masach pozostał wysiłkiem. Żyły dalej w cieniu kościoła i cieniu zamku. Chciano, żeby żyły tak samo w cieniu fabryki i sztolni. Siłą, która mogła żądać od ludzi takiego życia... Mogła być tylko idea, był nią więc Kościół. Kościół hiszpański na przełomie wieków nie znalazł nowych ksimenezów, którzy by wskazali sobie nowe współczesne cele i do ich wykonania zaprzęgli cały zapas swych sił, całą moc swej moralnej potęgi. Potrafił wznieść się tylko ku patronowaniu akcji wyborczej Hil Roblesa, tak jak reżim monarchistyczny w Hiszpanii sądził, że wykaże swą rację bytu, asfaltując gorliwie szosy. A to jednak, jak na kościół katolicki, jak na dziedziców Karola V, było nieco za mało. Tym, tylko tym, trudno było uzasadnić prawo do władzy i rządu dusz. Ruszywszy w bój, znalazłszy w stanowisku obu wielkich sił Hiszpanii swego wroga, masy rewolucyjne uderzyły weń najsilniej. Był to trafny instynkt walki, gdy palono najpiękniejsze kościoły, niszczono najpiękniejsze arcydzieła, hołdy, jakie Hiszpania składała kościołowi swym talentem. Było to cofnięcie się i przegrana, gdy tłum stanął przed portalem gotyckim katedry, zatrzymał się przed obrazem El Greka, przed krucyfiksem średniowiecznym. Było to cofnięciem się i przegraną, ale było to także momentem, gdy nóż sekcyjny doktryny napotkał na opór najtwardszy. Odtąd musiał kruszyć nie tylko narzędzia, którymi Kościół może jeszcze odnosić zwycięstwa, ale musiał ciąć poprzez wszystko najbardziej hiszpańskie, najbardziej własne. Tych krucyfiksów, których realizm jest straszliwy, tych elgreków o nadludzkim wyrazie, tych madon poczętych w natchnieniu rzeźbiarza, portali z kamiennych litanii, nie sposób oddzielić od katolicyzmu, i nie sposób oddzielić od hiszpańskości. Rozdział kościoła od państwa wobec obrazu Murija lub zdjęcia z krzyża, oddzielenie w nim tego, co jest katolickie od tego, co jest hiszpańskie, możliwe jest tylko przez zniszczenie. Szwy sztuki, głębokie szwy idei, która dawała niesłychane głębie natchnienia, łączą niewzruszenie katolicyzm i hiszpańskość pomimo milicji ludowych i złych księży, pomimo Cape de Jano i pasjonarii, niezależnie od tego, kto jutro, a kto za sto lat będzie panem Madrytu. Można by przenieść dzieła kościołów hiszpańskich do Watykanu, do Polski, do konci Chiny, ale Chrystusy i Madonny rozniosą tylko po kościołach Rzymu i Krakowa wielkość sztuki hiszpańskiej. Można wszystkie El Greki i Murille osadzić w muzeach bezbożniczych, i przyszłe pokolenia, nie wiedząc nic o papieżach, spowiedzi, mszy i różańcu, powiedziałyby jeszcze, że żadna religia, żadna idea nie wyraziła się w sztuce takim przebłyskiem ponadludzkiego piękna. Pozostawało spalić, pozostawało zniszczyć I istotnie tłum wiedziony instynktem niszczył tam, gdzie nie chcieliby niszczyć przywódcy. Niszczył po to, aby już nigdy ze zgrozy nad tym Chrystusem, z zachwytu nad tą słodką madonną, nie powstały na tej ziemi kościoły i kler, majątki kościelnej feudalizm, przerzucony jak mumia wyschła aż w XX wiek. Ale żeby zniszczyć to najgłębsze w salach Muzeum Barcelony, miasta czerwonych sztandarów i pomordowanych księży, do milicji ludowych i bojowców barykat, do socjalistów i anarchistów przemawia religia poprzez piękno poczęte z ich krwi, z ducha ich narodu i rasy. Powoli sale muzeum zamieniają się w kościół, konający Chrystus z Montserratu sam jest dla siebie ołtarzem. Nie można, nie można tego oddzielić. Można to było zniszczyć, zniszczono wiele, ale to, co zostało, rzuca dalej swój czarny naród, jeden z najbardziej podatnych wrażeniom sztuki. Nie można oddzielić dzieła sztuki od religii, religii od narodu, który właśnie swą wiarę w sztuce wyraził. Ale wtedy w takim muzeum rozumie się ów szał niszczenia, którym był owładnięty tłum hiszpański. Szał, którego wszyscy się tu wstydzą. Nikt wytłumaczyć nie umie. Jest w Orlątku Edmonda Rostonda scena, gdy Metternich tłumaczy księciu Reichsztatu, że to nie krew Cezara odezwała się w jego żyłach, że to nie rysy Korsykanina znaczą w jego twarzy, że to po matce cała przeklęta, niezdolna do czynu przeszłość habsbursko-makabryczna, austriacko-kastylska, wzięła w nim górę. Peux-tu te regarder la nuit dans cette glace, sans voir derrière toi monter toute ta race? Vois ce Jeanne la Folle au fond cette vapeur, et ce qui sous la vitre arrive avec lenteur, c'est la pâleur du roi. Dans son de verre. I syn Napolona tłucze przerażone lustro, w którym mu pokazano jego nienawistne, a niewątpliwe filiacje. Chce zapomnieć o tym wszystkim, co jest jego przeszłością i zmorą. Ale jest to tylko stłuczenie lustra i nic więcej. Dalej błąka się blady cień Joanny Szalonej. Dalej ma w oczach trwożne spojrzenie don Carlosa. Przeszłość tragedii i degeneracji wlecze się jego śladem. U stóp jednego z hiszpańskich portali, niejednego El Greka i niejednego Chrystusa załamał się w ludzie instynkt rewolucji, zupełnego na wieki wieków zerwania z przeszłością. Cokolwiek by się stało, powlecze się na teraz jego śladem, spojrzy w oczy, zapadnie w serce. Prędzej czy później wzejdzie nowa ruń wiary zakrzepłej w tym pięknie ludzkim natchnieniami czasów świętej Teresy Jana od krzyża, zachowanej w tym skrzepnieniu, aż po nasze czasy. Najlepszym, najgłębiej czującym, najszersze zakresy świata ogarniającym objawi się na sam przód. Roznieci w nich na nowo tęsknotę do tego poza nami, czego nie obejmą kołchozy, nie wyczerpią wysiłki, piaciletek, podniesienia dobrobytu, radiogłośnik, urlop pracowniczy i fort, nie wiedzieć nawet, kiedy zegnie im kolana i złoży jak zapomnianym już dziadom ręce. Nie wiedzieć, kiedy wyrwie im z piersi okrzyk tęsknoty i podzięki, Pacierz codzienny. Finis, Katalonię. W trzy dni po moim przyjeździe do Barcelony oddałem listy polecające do dwóch dygnitarzy. Ventury Gasol, poety katalońskiego ministra oświecenia i Jaime Mirabilies, niegdyś wykładowcy w robotniczej szkole technicznej, dziś szefa katalońskich milicji ludowych, zwycięzcy w walkach ulicznych. Poza nader uprzejmym przyjęciem uzyskałem od władz nowy glejt bezpieczeństwa opatrzony mnogością pieczęci i podpisów. Nazajutrz zgłosiłem zapotrzebowanie na przydzielenie mi i zarekwirowanie dla mych celów zawodowych rzeczy dla dziennikarzy tak oczywiście niezbędne jak samochód, i ta nader naturalna prośba została przychylnie załatwiona w błyskawicznie krótkim przeciągu czasu, niecałej pół godziny. Maszyna biurokracji rewolucyjnej, powolna i ociężała, gdy chodziło o sprawy paszportowe, wykazała widocznie nabytą przez praktykę pierwszych tygodni przewrotu zadziwiającą sprawność. Odchodząc, myślałem tylko, że w tym pięknym kraju łatwiej o cudzy samochód niż o własny paszport. Muszę zedrzeć jednak maskę i powiedzieć, że ów piękny plan nie wyszedł ode mnie. Obmyślił go po prostu sam właściciel zarekwirowanego samochodu. Mój nowy znajomy ów Werniol, którego myśli krążyły ustawicznie wokoło najlepszego sposobu zabezpieczenia swego wozu przed losem wszystkich samochodów hiszpańskich. Werniol doszedł do wniosku, że na zarazę inkautacji nie ma lepszej ochrony niż nieszkodliwa szczepionka pozornej czy polubownej rekwizycji. Na jego to prośbę udałem się do odnośnych czynników, wymieniłem cel mego przybycia, wskazałem upatrzony już numer samochodu, załatwiłem parę innych szczegółów. Wyszedłem stąd z odpowiednim pismem, a Werniol dopełnił resztę operacji uzyskując zaświadczenie, że jest szoferem przydzielonym do obsługi wozu. Jako szofer uzyskał legitymację zawodową i prawo poruszania się po całym terytorium antyfaszystowskim. Oto jak stępionego tępionego burżuja można się stać uprzywilejowanym, obdarzonym zaufaniem proletariuszem, a w dodatku zabezpieczyć sobie swą własność. Za kilka dni przez Walencję i La Manche ruszamy do Madrytu. Przejedziemy samochodem pół Hiszpanii ogarniętej ogniem rewolucyjnym jak Ukraina w 1918 roku. Przenikniemy przez płonący kraj Don Kiszota. Bardzo jest nieprzyjemny ten Verniol ze swoim dość podejrzanej autentyczności D, z tymi sposobami na uchronienie samochodu i wykiwanie rewolucji. Ale projektowana wyprawa ma też swoją wymowę, zwłaszcza w takiej chwili i dlatego kapituluje ostatecznie. A jednak nie dla wszystkich problem w chwili obecnej zamknął się wokoło zagadnienia jak uchronić swe życie i co można ze swojej własności. Verniol powtarza bez zrozumienia wielkie słowa o rewolucji proletariackiej. Jej sens... Zwęża mu się w istocie do willi na paralelo i limuzyny. Podobnie nie jeden milicjant, nie jedna dziewczyna, nie jeden autentyczny rewolucjonista i proletariusz ogarnia całość najbliższej przyszłości. Jest pijany swym wydźwignięciem się ponad całą zdruzgotaną przezeń drabinę społeczną, swym zwycięstwem nad oficerami, bankierami i księżmi, kadzeniem mu inteligentów z radia i prasy, buntucznymi wiadomościami z frontu. Trudno jemu ogarnąć całość wszystkich dokonań, skutków i następstw tego, co zaszło. Tylko, że jeszcze są ludzie w Katalonii, którym jeden samochód i willa nie zakryją całego świata i których głęboka ludzka wiedza, mądrość połączona z wykształceniem, pozwala dojrzeć to, czego nie widzą tamci. Drugi z kolei mój znajomy należy na swe nieszczęście do takich. Jego niewątpliwe ludzkie nieszczęście jest nieszczęściem niejako nieosobistym, oderwanym od tego rodzaju nieszczęść, co utrata życia czy majątku, co nawet utrata ukochanych osób. Unosi się ono w stratosferze przerastającej rozmiary nieszczęść, jakie mogą dotknąć werniolów. Jest to nieszczęście inteligenta ideowca. Jest to nieszczęście postępowca, socjalisty nawet i katalończyka. Jest to najpierw nieszczęście ideowe katalończyka wobec tej rewolucji. W pałacu dawnej rady barcelońskiej, weneckiego senatu tej hiszpańskiej królowej mórz, rezyduje nowy rząd kataloński. Jest autonomiczna republika, cel marzeń całych pokoleń katalończyków. Ale mój przyjaciel wie, że to jest pozór tylko, że majacząca przez wiek w oddali samoistność Katalonii stoczy się teraz do rzędu takich samoistności jak Ukraina czy Gruzja, zamiast wynieść się do rzędu Litwy czy Łotwy. Kwestia katalońska, która odzywała się tak silnie w ostatnich kilkudziesięciu latach, zamiast rozwiązania doczekała się obecnie przekreślenia. Cóż to była bowiem kwestia katalońska? Silna warstwa mieszczańska i drobnomieszczańska wyrosła szybciej niż to się stało wreszcie Hiszpanii. Nasiąkła ideami z Europy, gdy Kastylia broniła się przed nimi zawzięcie. liberalizmem, niechęcią do supremacji wojskowo-szlachecko-klerykalnej, antagonizmem w stosunku do centralistycznej stolicy. Oto były jej podstawy. Walka o język w szkole i urzędzie, własna literatura, odgrzebywanie w historii własnych bohaterów narodowych, szukanie w nich antenatów walki z Madrytem, to wszystko było tylko nadbudową owego społecznego podglebia. Po rewolucji 20 lipca nadbudowa ta jeszcze istnieje. Jej podstawa społeczna runęła za to w otchłań. Kwestii katalońskiej dziś już nie ma. Nie wie o tym Werniol, nie wiedzą milicjanci, może nie wie Kompanis pochłonięty walkami dnia. Mój przyjaciel wie o tym dobrze. Kwestii katalońskiej dziś już nie ma, bo nowoczesne mieszczaństwo, które tę sprawę podjęło i wyniosło, nie zdołało jej zapewnić zwycięstwa w erze liberalizmu, w erze rozkwitu wszelkiego mieszczaństwa, bo obalenie monarchii i autonomia katalońska przyszły jako późny jesienny owoc owoc drzewa, które przestało już rodzić zdobycz warstwy, która politycznie odchodzi już w przeszłość kwestii katalońskiej nie ma bo nowa warstwa robotnicza, która nadeszła właściwie nic o tej sprawie nie wie złożyło się na to wiele czynników ale u ich podłoża stało przede wszystkim uprzemysłowienie Katalonii było niezwykle silne Ludność przemysłowej Barcelony to połowa mieszkańców Katalonii. Taka proporcja sił mówi za siebie. Proletariat robotniczy Barcelony ulegał od lat wpływom anarchosyndykalizmu głoszącego federację całej Hiszpanii bez specjalnego wyodrębnienia Katalonii. Proletariat ten, jak wiele innych proletariatów, mało okazywał zainteresowania sprawami językowo-narodowościowymi. Wreszcie uległ on niezwykle silnej infiltracji żywiołów z rdzennej Hiszpanii, z Kastylii, z Andaluzji, z Murcji. Czwarta część mieszkańców Katalonii urodziła się poza jej granicami. Walka 20 lipca odbyła się pod sztandarami socjalizmu i komunizmu, anarchizmu i syndykalizmu, trockistów i stalinowców, ale w tej powodzi czerwieni jedno zeszło do roli pustej dekoracji – barwy katalońskie. Jako burżuazyjne zamknięte zostały liczne dzienniki katalońskie, rozbite partie katalońskie, organizacje. Lewica katalońska gra coraz mniejszą rolę w rządzie, gdzie przychodzą ministrowie coraz bardziej czerwoni. Nie dlatego, że katalońska, dlatego, że nieproletariacka. Ciosy wymierzone w pozycje społeczne podważają zarazem narodowy stan posiadania. Monarchia hiszpańska nigdy nie byłaby w stanie dokonać podobnej unifikacji tego kraju Jakiego dokona tutaj rewolucja proletariacka? Nie można powiedzieć jeszcze, co przyjdzie, ale jeśli zwycięży rewolucja, nastaną rządy mniej lub więcej podobne do sowieckich. Może z większymi wpływami kapitału zagranicznego, może mniej w stylu Rosji, bardziej w stylu Meksyku.